Rozdział ósmy. Przewodnik autostopem przez galaktykę jest ze wszechmiar godny uwagi. Informacje do niego zbierano przez wiele lat. Potem był kilka razy przerabiany przez kolejne zespoły redakcyjne. Hasła do niego pisali niezliczeni podróżnicy i badacze. Wstęp zaczyna się następująco. Kosmos jest wielki. Naprawdę wielki. Nie uwierzyłbyś, jak wielki, gigantyczny, szalenie olbrzymi jest kosmos. Może dla ciebie droga do drogerii to niezły kawałek, ale w porównaniu z kosmosem to pryszcz. Uważaj! Po pewnym czasie książka stylistycznie nieco się uspokaja i omawia sprawy, które naprawdę trzeba znać. Na przykład historię legendarnie pięknej planety Betselamin która jest tak zaniepokojona coraz szybszym zanikaniem swej masy, czemu winne jest ponad 10 bilionów turystów rocznie, że różnica między wagą tego, co się zjadło w czasie pobytu na planecie, a tego, co się wydaliło, jest każdemu ujmowana przed odjazdem metodą chirurgiczną. Dlatego będąc tam, za każdym razem idąc do ubikacji, koniecznie trzeba pamiętać o wzięciu potwierdzenia odbioru. By być uczciwym, trzeba jednak powiedzieć, że większe umysły niż redaktor odpowiedzialny za wstęp do autostopem poddały się w obliczu całkowitej niesamowitości przestrzeni między gwiazdami. Są tacy, którzy każą Ci wyobrazić sobie przez chwilę orzeszek ziemny w Reading i mały orzech włoski w Johannesburgu oraz różne inne kawałki powodujące zawroty głowy. Faktem jest, że odległości międzygwiezdne nie mieszczą się ludziom w głowach. Nawet światło, które porusza się tak szybko, że większość raz dopiero po tysiącach lat obserwacji zdaje sobie z tego sprawę, potrzebuje czasu, by dotrzeć z jednej gwiazdy na drugą. Potrzebuje ośmiu minut, by dotrzeć od gwiazdy Słońce do miejsca, w którym zwykle bywała Ziemia. Potrzebuje kolejnych czterech lat, by osiągnąć najbliższego gwiezdnego sąsiada, Proxima Centauri. Więcej czasu, 500 tysięcy lat, zajmuje światło dotarcie do drugiego końca galaktyki, na przykład do Damogranu. Rekord pokonania tej trasy autostopem wynosi nieco poniżej 5 lat, ale przy tym tempie nie można po drodze zbyt wiele zobaczyć. W autostopem przez galaktykę napisano, że jeśli weźmie się głęboki wdech, można w absolutnej próżni przeżyć mniej więcej 30 sekund. Dalej napisano jednak, że ponieważ kosmos jest tak duży jak jest, szansa by zostać przez te 30 sekund odnalezionym przez inny statek kosmiczny wynosi 1 do 2 podniesionych do 276 709 potęgi. Zupełnie zdumiewającym zbiegiem okoliczności 276 709 jest numerem telefonu pewnego mieszkania w Islington, gdzie Artur spotkał kiedyś na świetnej imprezie bardzo miłą dziewczynę. Nie zdążył się jednak do niej zabrać, gdyż wyszła z facetem, który nie był zaproszony. Choć planeta Ziemia, mieszkanie w Islington i tamtejszy telefon zostały rozbite w pył, to pocieszająca jest myśl – że skromnie upamiętnia je fakt, iż w 29 sekund później Ford i Arthur zostali uratowani.